Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Polska potwierdziła silny sojusz z Francją w Gdańsku. Zorganizowano międzyrządowe konsultacje. Akcja protestacyjna w szpitalach powiatowych w całej Polsce. Minister Zdrowia zaprasza do rozmów o przyszłości sektora ochrony zdrowia. Czy Mateusz Morawiecki dogadał się z Jarosławem Kaczyńskim? Na razie brak komunikatów po spotkaniu w, w sprawie napięć w pis Współpraca polsko-francuska nabiera tempa. Podczas historycznego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona w Gdańsku podpisano szereg porozumień. Te dokumenty stawiają Paryż jako jednego z najważniejszych partnerów Warszawy. Namawiano kwestie obronności, atomu i sytuację geopolityczną. O szczegółach opowiada Dagmara Kędzior podpisano deklarację o współpracy w obszarze telekomunikacji satelitarnej. Francja jest jednym z liderów w tej dziedzinie. Rozmawiano m.in. o energetyce jądrowej. Premier Donald Tusk podkreślił, że Paryż jest poważnie brany pod uwagę w kwestii budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. To nie tylko oczywiście te parametry, które każdy nasz partner musi spełnić, ale o czymś bardzo istotnym jeśli chodzi o energetykę jądrową, no to jest też kwestia zaufania. Jednak decyzja w tej sprawie na razie nie zapadła. Donald Tusk przypomniał też, że żołnierze z Francji będą latem ćwiczyli w naszym Kraju. W naszych planach jest także perspektywa systematycznych ćwiczeń polsko-francuskich i to w dość dużej skali. Podczas spotkania rozmawiano też o parasolu nuklearnym dla Polski. Zarówno szef polskiego rządu, jak i prezydent Francji zadeklarowali, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane. Dagmar Kędzior, Polskie Radio. Dodajmy, że spotkanie w Gdańsku zorganizowano podczas pierwszego w historii Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej.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 taki prawny. Personel placówek zapewnia, że opieka dla pacjentów jest zapewniona. W reakcji na protest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprasza do rozmów o przyszłości sektora ochrony zdrowia. Zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy siedli do wspólnego stołu i naprawdę w poczuciu wspólnej odpowiedzialności zaprojektowali sektor. W tegorocznym budżecie NFZ-u brakuje 18 miliardów złotych. Akcja protestacyjna potrwa do piątku. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem iskrzy, kto się lubi, ten się czubi. Dziękuję, tak napisał Adam Bielan o spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Na razie nie wiadomo, czy ta rozmowa odbyła się w siedzibie partii na Nowogrodzkiej w Warszawie, czy jak wynika z nieoficjalnych ustaleń w innym, bardziej nieformalnym miejscu. Politycy mieli rozmawiać o stowarzyszeniu, które powołał były premier, za co jest krytykowany przez kierownictwo partii o swoich celach w tej rozmowie mówił Jarosław Kaczyński. Wchodzi o to, że była na jasność, że nie następuje rozkład partii, dwuwładza w partii, no i wreszcie rozpad już organizacyjny. Co do tego muszę mieć pewność, no w przeciwnym razie będę musiał podjąć odpowiednie środki. W otoczeniu Mateusza Morawieckiego słychać jednak przekonanie, że porozumienie jest możliwe. Myślę, że pan premier przekona pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma kursu kolizyjnego. Podkreśla poseł Krzysztof Szczucki. Na razie brak komunikatów o oznacza, że na odpowiedź, czy napięcia w PiS zostały zażegnane, trzeba jeszcze poczekać. Janolęcki, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii na bydgoskim Szwaderowie. Nie żyje czteroletni chłopiec, który wypadł z balkonu mieszkania na piątym piętrze, mówi Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie niestety, mimo udzielonej pomocy, zmarło.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 Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz nie zamierza na razie rozwiązywać umowy sponsorskiej z Zonda Krypto, choć giełda kryptowalut znalazła się na celowniku prokuratury. Wśród osób, które nie mogą spieniężyć swoich tokenów są m.in. reprezentanci Polski na Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Rafał Bała. Nagrody dla olimpijczyków i ich trenerów za zimowe igrzyska miały być rekordowe. W tej puli pokaźną sumę, ponad półtora miliona złotych w kryptowalutach, miała przekazać giełda Zonda Krypto, czyli sponsor generalny pko Ale w obliczu ostatnich problemów z wypłacalnością może to być bardzo trudne. Wiceprezes pko Adam Konopka, który reprezentuje opozycję wobec prezesa, mówi wprost. Nie ma żadnych wątpliwości, że tam nikt nie odetrzesz już grosza z tego. Nie wszystko jest jednak takie proste. Niektórzy zawodnicy już spieniężyli tokeny. Na przykład Siódma we Włoszech snowboardzistka Aleksandra król walas otrzymała przelew na 20 tysięcy złotych. Ja w ogóle tego nie chciałam w tokenach. Od razu zaznaczałam, że ja chcę wypłatę na konto, więc ja dostałam całą tą kwotę. Nie umiem się bawić w te tokeny, więc ja od razu powiedziałam, że ja chcę po prostu przelać te pieniądze na konto. O kłopotach z otrzymaniem środków opowiedział natomiast łyżwiarz Damian Żurek, który miał przeznaczyć obiecane 100 tysięcy złotych na wkład własny za mieszkanie. Prezes Piesiewicz uspokaja i mówi, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z Zonda Krypto. Wszystkie świadczenia ze strony sponsorów, są realizowane, a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKO nie stać. Pytanie tylko, czy stać Komitet Olimpijski na kolejny wizerunkowy kryzys, który zatacza coraz szersze kręgi. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 29. kolejka. Lech Gdańsk zremisowała z Piastem Gliwice 1 do 1. Liderem jest Lech Poznań przed Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. Na zapleczu ekstraklasy Mieć Legnica przegrała z Górnikiem Łęczna 0 do 2. To także 29. seria spotkań tu na prowadzeniu Wisła Kraków. Siatkarze z Chatów wywalczyli piąte miejsce w rozgrywkach plus ligi. W decydującym trzecim spotkaniu pokonali Wolsztynie Indykpol AZS 3 do 2. Ponownie o sporcie już za godzinę.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 Pogoda. Poranek będzie pogodny w całym kraju, później na niebie pojawi się trochę więcej chmur, a na południu i wschodzie może padać deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12-13 w centrum, po 14 na Dolnym Śląsku. Odczuwalna będzie niższa, a to przez umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, collagen firmy Reuter.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 Klimat. W centrum kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 19 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio.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 Reklama Autopromocja Cztery pory roku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 Autopromocja. Edek z fabryki piosenek. Taki, <taki żart. Um, nie najlepszy. 13 minut po godzinie szóstej. Sygnały dnia. Mam nadzieję, że Pan Edward nie słuchał tej porze radiowej jedynki, bo mógłby się obrazić. Edward Shiran w radiowej jedynce, 13, już nawet 14 po 6. We wtorek kłaniam się Państwu, Daniel Wydrych, to jest 21 dzień kwietnia, 111 dzień roku, do końca roku 250. Cztery dni. Słońce wzeszło już o 5.26. Zajdzie o 1944. Dzień potrwa 14 godzin i 18 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o dwie godziny i 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 36 minut. Imieniny obchodzą Abelard, Addar, Aleksandra, Anastazy, Anzel, Manzelma, Apollina, Apollo, Apolloniusz, Bartosz, Bartłomiej, Dobrosłuka, Drogomił, Feliks, Konrad, Konrada i Żelisław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i trochę poćwiczyliśmy już po godzinie piątej nasze szare komórki. Państwa wyobraźnia, jak to zwykle bywa, malowała przeróżne obrazy. Ten dźwięk to kojarzy mi się z dzieciństwem. Dziadek przed goleniem oszczył brzytwe. Bardziej pasuje mi to na do dosycie. Czy ten dźwięk to nie było ubijanie białek w misce? No nie, bo kiedy zwolniliśmy nieco, bo akurat tę czynność można wykonywać w różnym tempie, wszystko okazało się jasne. Ale szanowni Państwo, wysoki sądzie. To jest dźwięk tasowanych kart. W rzeczy samej dźwięk tasowanych kart. Powód no jest konkretny. Rocznica, otóż równo 70 lat temu. 21 kwietnia w Krakowie odbył się pierwszy w Polsce oficjalny mecz brydżowy. Ja w ogóle lubię grać w karty, różne rodzaje karty, brydża, tysiąca dla zabawy, dla sportu, także bardzo mile wspominam te czasy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że gra brydża jest bardzo stresująca, więc trzeba uważać na serce. Mówi się, że kto nie ma szczęścia w kartach, ma szczęście w miłości, no i przy okazji może jeszcze zdrowe serce. Przyznaję, szanowni państwo, jestem głąbem, jeśli chodzi o gry karciane, spoglądam na Kasia ze szyby. Kumasz to nieco? Nie, nic nie. No to witamy w klubie, bo nasz wydawca chwali się, że na przykład w pokerka to... A właśnie, ile przegrałeś w pokerka? nie słyszy. Albo udaje, że nie słyszy, albo woli nie słyszeć. Nie, nie. Na pieniądze nie gra. Absolutnie nie. Jeśli chodzi o gry karciane, to może w wojnę, może w pana. Ale gdyby ktoś był łaskaw wytłumaczyć wracając do brydża, bo zakładam, że są wśród nas zawodowcy, tacy, którzy grają zawodowo w brydża. O co tam chodzi? Wiem, że cztery osoby mogą grać i co dalej? A Która jest najbardziej wciągająca? Brydż? Może poker? Może gra w tysiąca? Która, o właśnie, która najbardziej rozwija myślenie? I kiedy człowiek jest na musiku w tej kanaście? Chyba coś pomyliłem. 22 139 22 02. Nasi goście o godzinie 7.15. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Godzinę później Janusz Cieszyński, poseł PiSu. A rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki. Ja natomiast nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam. Jest 17 minut po godzinie szóstej. Za chwilę ktoś tam odliczy. Raz, dwa, trzy, cztery. I gramy. Ja wiem, co to jest za dźwięk, to jest y, mój piesek, moja suczka Elza, jak wróci ze spaceru, z dworu zazwyczaj, jak się wybiega i za łóżkiem ją coś swędzi, no to się tak drapie za łóżkiem i, i taki właśnie dźwięk wydaje, jej obroża. Polskie Radio. Jedynka. Do Gier Karcianek, to jeszcze zdążymy dziś wrócić o bryżu, o tym pierwszym meczu i w ogóle o zasadach będziemy mówić po godzinie 8.40. Po 8.15, nie, po 7.15 nasz pierwszy gość Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, więc zapytamy jaki będzie los nowego prawa, które no właśnie zdanie niektórych może zablokować powstawanie nowych rezerwatów w Polsce. Przed tygodniem grupa posłów PSL-u po i Polski 2050 zaprezentowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i ma ona pozwolić gminom blokować projekty utworzenia na ich terenach nowych rezerwatów. Organizacje przyrodnicze biją na alarm, to może jeszcze bardziej utrudnić ochronę najcenniejszych ekosystemów. O szczegółach Padlek Michalski. Autor proponowanej poprawki do ustawy o ochronie przyrody, poseł Bartosz Romowicz z Polski 2050 tłumaczy, że obecne przepisy nie dają gminom i ich mieszkańcom wystarczającej kontroli nad tym, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Pomiędzy rezerwatem przyrody a parkiem narodowym nie ma różnic w zakresie ograniczeń co do inwestycji czy do funkcjonowania obszaru objętymi tymi formami ochrony przyrody. Natomiast jest znacząco różnica w powstawaniu. Aby powstał park narodowy... Musi być ustawa, musi być uzgodnienie z gminą, powiatem i województwem. W przypadku rezerwatu przyrody to jest decyzja jednoosobowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego autorzy projektu chcą wprowadzić obowiązek uzyskania zgody Rady Gminy na nowy rezerwat. Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznacza nowy rezerwat jedynie po zasięgnięciu opinii Rady Gminy, która nie jest dla niego wiążąca. To powrót do mrocznych tradycji polskiego liberum veto. Alarmują organizacje pozarządowe. Katarzyna Wiekiera z pracowni na rzecz wszystkich istot podkreśla, że podobne prawo negatywnie działa w przypadku tworzenia nowych parków narodowych. W Polsce weto samorządowe skutecznie od ponad 20 lat blokuje powstawanie parków narodowych. Bardzo podobny mechanizm proponuje ta nowelizacja, zamienia jedno słowo w ustawie zamiast pozyskaniu opinii. Proponuje się zapis po uzyskaniu zgody rad gmin. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska zastanawia się w interesie, jakich grup posłowie proponują zmianę przepisów. W tych radach gmin często zasiadają osoby, którym zależy na tym, żeby te najcenniejsze przyrodniczo miejsca, tą ochroną nie były objęte, aby tam można było dalej polować, aby tam można było budować jakieś osiedle. Poseł PSL-u Krzysztof Paszek mówi, że nowe przepisy mają zapewnić jedynie równowagę między ochroną przyrody a rozwojem lokalnych społeczności. Będą z jednej strony dawały ochronę przyrody, ale z drugiej strony też nie blokowały rozwoju, nie odbierały głosu lokalnym społecznościom w tym temacie, jak urządzać to ich otoczenie, ich środowisko życia. Kompletnie nie rozumiem tego argumentu. Odpowiada Katarzyna Wiekiera. Rolą państwa zapisaną też w Konstytucji jest to, żeby chronić to dziedzictwo przyrodnicze Polski. Gminy, to jest moje zdanie, ale mogą rozwijać się również w oparciu o te wartości przyrodnicze. I dodaje, że sejmowa większość wpisała w umowie koalicyjnej konieczność zdecydowanych działań na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza. A dziś żyje w jakimś przyrodniczym matriksie. Społeczeństwo jest w zupełnie innym miejscu niż nasi politycy. 90% praktycznie wszyscy chcą, żeby państwo podejmowało się aktywnie takich działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu. Żebyśmy zdobywali tą odporność na te zagrożenia, jakie wynikają ze zmiany klimatu. I to właśnie robi przyroda. To robi inwestowanie w formy ochrony Przyrody. Organizacje pozarządowe apelują do Marszałka Sejmu, by schował projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w sejmowej zamrażarce i nie kierował go do dalszych prac. No, właśnie jaki będzie los tego projektu? Co dalej z nowymi rezerwatami? O to zapytamy o 7.15 gościa. Z sygnałów będzie nim wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. 22.139.22.02 W sprawie kart i gier karcianych nie tylko. Pan Wojtek często gra w Makao z czterema taliami. To dopiero jest zabawa, czyli tak można. tak? A co to jest Makao? Golden. Pierwsze i sygnały dnia i, i państwo już są w studiu. Redaktor Zieliński właśnie wchodzi, już pani chodzi. Justyna już jest i pani, słyszałem, że pani gra. Gra i to jak gra? To co? Jakąś partyjkę? Pewnie. Mhm. Czy ja dobrze tasuję? Dobrze. Bo jestem głąbem. Hazard Dla do pracy? poranku. Słucham? Nie, nie proszę pana. To jest rocznica pierwszego brydżyka w Polsce. Hmm. Tak 70 lat temu. Proszę przełożyć. Dobra, już, mhm. już, proszę co bardzo. Co się dzieje? Ach, po sześć. Słucham? Po sześć kart. A co to jest? W Durnia gramy. W durnia, tak? tak. Okay. A pan gra w durnia kiedyś? Proszę pana, to zależy, jak pan to interpretuje. Po no. prostu w durnia, panowie, taka Aha. gra, chyba nie, ja by, znana nie, nie zna ja się się od razu, Ja się od razu przyznaję. Ja grałem... Naprawdę? Nie, nie. Ja ja grałem... Wszyscy grają w Durnia. Nie, nie, nie, nie. Aha. W Politycy w nami bardzo często grają w Durnia. to tak. Z nami, z nami ze społeczeństwo. Ale gra jest Tam. fajna bardzo. Po sześć mm -hmm. kart i chodzi o to, żeby się ich pozbyć. Jest atut. Mm -hmm. Na Podlasiu zazwyczaj kresto. Kresto. kresto? Mm -hmm. Czyli trefl. Aha. A jak no. się u Was nazywa gra w pana? Bo ona ma różne nazwy. No ja właśnie nie znam pana, ja znam Durnia. <głos> nie znam pani pana, ale Durnia zna pan. ja znam. Durnia znam. To do, do Kierkarcianych troszkę e, jeszcze oczywiście wrócimy, a teraz Świetne wydatki. Te wydatki. A, proszę bardzo, co tu jest? O, tutaj, co jest na tej. Bo to jest talia kart mojej córki. Co tu jest? To jest Joker. Tak, no ale co tu jest? Klaun? Ojej, Czy to jest kotek. Tak, ale no. wspaniale, no ależ szp... mhm. ty to, a to umiesz, jak mój król drogi. Wygląda? Dobra. E, e, teraz ja, bo jednak temat jest ważny, znaleziony przeze mnie i interesujący. Na zwierzaki domowe wydajemy coraz więcej. No a co, o Jezu, jakie śmieszne. No, gdybyś miał zwierzaki, to byś wiedział, że wydajemy coraz więcej. Mam to to, ludzi to prawda. No. Nie Już Rozbawił z mnie z wydawca, bo powiedział, że masz jeszcze tylko pół minuty. ja znowu ci ten, ten, ten czas. E, tak, słuchajcie, posiadanie. Nie, zwierzęcia nie jest w stanie. Mamy taki najnowszy raport, zaczynając od kupna podstawowych rzeczy, jak karma, zabawki, posłanie, a kończąc na rachunkach za lekarza weterynarii. Jak to ktoś prawda. ma zwierzęta, mm -hmm. to wie, bo tutaj nie mamy przecież e, NFZ-u. Płacimy 100%. No i w badaniu sprawdzono, ile naprawdę kosztuje posiadanie psa i kota. Najliczniejsza grupa właścicieli, prawie 30%, wydaje miesięcznie od 100 do 200 zł miesięcznie, a 25% do 300 zł, Czyli wydajemy tak od 100 do 300 zł generalnie na, na swoje zwierzęcie wydajemy coraz więcej. Takie są dane. O 10% rok do roku wzrosły nasze wydatki. Potwierdzam. Mm. Ja również. Tak. Jako kociara. No, tak, Także to, strzeliłeś się z tym kotem nieźle. To prawda, tak. No ale jak, jak te oczy patrzą na ciebie, to jak możesz mu zrobić po prostu Nie, no, bez dasz, Oczywiście, pewnie, że tak. z przyjemnością bym powiedziała na te smaczki. No. Te no smaczki tak. najwięcej kosztują. 6,30 Skrótek Aktualności Paweł Zieliński. Potężny pożar hali magazynowej pod grodziskiem mazowieckim. Ewakuowano 19 osób. Ranny w nogę jest strażak z urazem trafił do szpitala. W spaleniu uległo 23 tysiące metrów kwadratowych dwóch hal oraz budynku socjalno-biurowego. Teraz trwa dogaszania, a z żywiołem walczy 250 strażaków. Współpraca polsko-francuska nabiera tempa. Podczas historycznego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Emanuela Macrona w Gdańsku podpisano szereg porozumień. Omawiano kwestie energetyki, geopolityki i obronności jest także perspektywa systematycznych ćwiczeń polsko-francuskich i to w dość dużej skali. Plakaty, flagi i czarne stroje zamiast białych. W szpitalach powiatowych w całej Polsce rozpoczął się Czarny Tydzień. To akcja protestacyjna, która ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową placówek. System jest niewydolny. Minister zdrowia deklaruje gotowość do rozmów. Zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy siedli do wspólnego stołu. Były eklerki, owoce i uśmiechy na zdjęciu, ale oficjalnego komunikatu brak. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim politycy rozmawiali o nowej inicjatywie byłego premiera i jej wpływie na sytuację w partii. Powiedział, też była na jasność, że nie następuje rozkład partii. Jedno z najważniejszych miejsc występowania w Polsce Miłka Wiosennego zagrożone w Dolinie Bystrzycy w Lublinie. Motocykle krosowe niszczą te rośliny i podatne na erozję zbocza lesowe. Przyrodnicy apelują do władz miasta o pilne działania. Miłek jest objęty ochroną prawną jest uznawany za gatunek narażony na wyginięcie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. A to miło słyszeć, panie kolego, że pan <grym> jest w tym samym klubie co ja. tych... Kociarzy? Nie, tych, którzy nie mają szczęścia w kartach, ale Aha. za to mają szczęście w miłości. Oj, mają, to prawda. Mój <grym> Boże! Pan, pan Gabriel jest. Jeszcze nie jest bo na dwa który... miesiące. <grym> <grym> Już. Pan cały czas musi drukować ale proszę, proszę Proszę pana, bo ja cały czas myślę o tym. Proszę też pomyśleć o tym, żeby znamienić goście w postaci tutaj pana wydawcy i pana... O! o tak, już muszę iść. <grym> Dobrze, już idę. Dobrze. Do, zatem do zobaczenia. Pan Dobrze, jest usłyszań. z pokolenia, które w karty grywał regularnie jako dziecko przy kiepskiej e, pogodzie, na feriach, wakacjach. E, może bez brydża za to w tak zwanego tysiąca. Poker dla zabawy na pieniądze z euro biznesu, No i na biwaku w rozbierane A. O tym miałem miał nie mówić. Przepraszam, panie Dobryju. Miałem o tym nie mówić. E, miałem za to powiedzieć słów kilka o pogodzie. Szanowni państwo, o pogodzie, bo tu i ówdzie no właśnie, miało tak padać, w hełmie chyba niekoniecznie. No miało tak padać, padać, nic nie spadło niestety, ale za to przymrozek. Dzisiaj rano skromanie szyb w hełmie. Tak więc taka niespodzianka. Pozdrawiam. Taka niespodzianka, także w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Poranek pogodny w całym kraju, tego słońca sporo. Później na niebie pojawi się więcej chmur i na południu, także na wschodzie, może padać deszcz. To będą słabe opady przelotne. Od 10 na Warmii i Suwalszczyźnie przez 13 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany dość silny, ciśnienie rośnie teraz na barometrach w Warszawie 1006. To jest Polski Radioprogram 1, 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się. 21 kwietnia, kalendarz jedynki. W 2016 roku, w wieku 57 lat, zmarł Prince, amerykański muzyk, piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny. w ogóle jest andrut kaliski. Co odróżnia andrut od opłatka czy od tych śląskich oblatów? Przede wszystkim zupełnie inny sposób pieczenia i przede wszystkim andrut jest wypykany w wysokiej temperaturze, powyżej 200 stopni. Wypykany jest przez minutę. Inny skład ciasta. Rok 2009. Na listę produktów regionalnych o chronionym oznaczeniu geograficznym zostały wpisane andruty kaliskie. Przecież w końcu nie fabrykujemy guzików, tylko mimo w tak kruchej materii jak radio, może trwalsze rzeczy od guzików. Może to być wszystko guzik warte, to już nie, nie nasza ocena, ale, ale jest chyba jakaś różnica między produkcją papci pokojowych, a produkcją pokazania siebie, swojej myśli. W 1994 roku zmarł Jacek Stwora, pisarz, reporterzysta autor słuchowisk radiowych. Rok 1991. Klub Paryski zredukował o połowę polski dług zagraniczny. I tutaj dużą rolę odegrała twarda postawa negocjacyjna premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, twardo negocjując z głównym oponentem tego porozumienia, premierem Japonii, który uważał, że Polska powinna spłacić wszystko. To niewątpliwie był jakiś oddech dla Polski, która przeżywała jeszcze w roku 1991 wciąż negatywne skutki transformacji. W 1947 roku urodził się Iggy Pop, muzyk, wokalista i autor tekstów. Niedawno temu żył w Romanii pewien dzielny i czcigodny szlachcic, panem Licio da Valbo nazwany, który w dość sędziwym wieku już będąc, w 1923 roku urodził się Gustaw Holoubek. Aktor, reżyser teatralny, pedagog. Określany mianem jednego z najwybitniejszych aktorów oraz reżyserów teatralnych i filmowych. Przez wiele lat był dyrektorem warszawskiego teatru Ateneum. Zmarł w 2008 roku. Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia za 23 minuty, godzina 7. Brecz to intelektualna, a poker to porywy serca, temperamentu i zawartości kieszeni. No nie, jeden tracił fortunę. Na przykład taki piłkarz Neymar, co to się lubi przewracać na boisku, raz zaszalał grając w pokera, stracił prawie 5 milionów w przeliczeniu na złote. Vibration. Ja też zostałem pozytywnie zaskoczony, gdyby wydawca nie zaprezentował i Kasia nie wypuściła, to nie wiedziałbym, że to Ania Szarmach. Mówię zupełnie poważnie, przyznaję się, bo to produkcja naprawdę świetna, przyznają państwo. Ania Szarmach do nagrania tej piosenki zaprosiła także wokalistów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. A to przecież są ludzie, którzy potrafią śpiewać. Pozdrawiamy panią profesor Prońkę, która ostatnio śpiewała na naszym urodzinowym koncercie. To niezwykły spektakl muzyczny Wiek Radia. Szanowni Państwo, do zobaczenia także w naszych mediach społecznościowych. Wyjątkowa rzecz, za którą stoi te wszystkie aranżacje stworzył Łukasz Luk-Rostkowski, ten, który odpowiada za nową oprawę muzyczną radiowej jedynki. Za 19 minut godzina siódma to są sygnały dnia. No ja się zastanawiam dziś wspólnie z Państwem, która gra karciana jest najbardziej wciągająca mam karty swojej córy. Wczoraj uczyła mnie różnych trików. Ale nie, nie, to jeszcze... Nie, nie dam rady. Teraz trzeba będzie jeszcze poćwiczyć, bo ćwiczenia, ćwiczenia jeszcze raz ćwiczenia czynią mistrza. To posłuchajmy w takim razie, która gra karciana jest wciągająca i która najbardziej rozwija myślenie. Myślę, że każda gra w karty rozwija. Brycie jest chyba najlepszą, jeśli taką odsłoną karty, gdzie trzeba po prostu przewidywać każdy ruch. Oczywiście są proste gry jak Wojna, ale zawsze trzeba złożyć jedną kartę do drugiej, więc każda gra w kartę będzie rozwijać. No jeszcze jest Brycz sportowy. Panie redaktorze Danielu, ja chciałem panu przypomnieć, bo pan na pewno oglądał 40-latka. On się tam zapisał celem złapania trochę zdrówka, po swoim tam wypadku z nogą, do sekcji brydża sportowego dla dyrektorów tam przedsiębiorstwa. I teraz do brydża, proszę pana, to potrzeba czterech osób. Najlepiej, żeby to byli dyrektorzy. No to się nie łapiemy, nie? W no chyba sytuacji. nie. nie. No tak. A ma pan jakieś plany? O brydżu? Nie. A propos dyrektorowania. Nie. Absolutnie. To tak jak ja. Polskie Radio. Jedynka. A w brydża można grać na bitcoiny? A tego nie wiem, nie grałem. Ja też nie grałem i też nie mam... Powiem szczerze, byłem przez moment zainteresowany kopaniem. No i może dobrze, że byłem przez moment zainteresowany, bo bym się wkopał, tak jak wielu niektórych. Niektórzy sobie nawet żartują przy okazji tej afery z zonda krypto, że to nieprawda że tam, yy, tam że, że, że, że są takie duże problemy, bo tam w, oczywiście wypłacać nie można, ale wpłacać owszem. tak. No tak, tak, działa w jedną stronę. Mm -hmm, no no tak. Ale to też nie zupełnie <śmiech> tak, jak mówimy. No tak, ale w, sprawa zaczyna być poważna, bo w tej, tak zaczyna głos zabrał prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz. No i takie pytanie, zdaje się, na konferencji padło wczoraj. Czy... Pamiętajmy, że to nie dotyczy mm -hmm. tylko sportowców. To, prawda. to nie dotyczy tylko olimpizmu. Tak, tak. No, ale oczywiście... Także zwykłych ludzi, tak. którzy... W, w, w, Oczywiście wpłacili pieniądze, kupili i nie są w stanie teraz tych pieniędzy odzyskać. W każdym razie Radosław Pisiewicz był pytany o to, czy zamierza rozwiązać umowę. I... No, na razie nie. Mhm. No, to też chyba wynika z tego, że... No... To jest główny sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc nie można się tak pewnie wycofać z dnia na dzień, I chociaż no, to, co wokół zonda krypto dzieje się nie tylko od tej strony właśnie sportowej, no, ale też i politycznej i działania mhm. prokuratury no, skłaniają do tego, żeby chyba takie kroki podejmować. Tym bardziej, że już wiele sportowych zespołów, którym sponsorem była giełda kryptowalut, Zrezygnowało się z umów sponsorskich zrezygnowało z tego y, sponsoringu no z jednej strony w Wtedy w październiku, kiedy Zonda Krypto została tym głównym sponsorem, generalnym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z jednej strony pojawiły się wtedy głosy krytyki odnośnie powierzania takiej prestiżowej funkcji instytucji, która zajmuje się inwestycjami no jednak obciążonymi bardzo dużym ryzykiem dla jej uczestników. Z drugiej mówiono o historycznym wydarzeniu, bo wysokość nagród dla sportowców i trenerów no, miała być rzeczywiście największa w historii. Posłuchajmy naszego mistrza Olimpijskiego sprzed lat Leszka Blanika, naszego gimnastyka sportowego, który teraz działa w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego no i jest w tej grupie opozycyjnej do prezesa. Z jednej strony są to historyczne nagrody finansowe, ale z drugiej strony istotna jest sprawa, żeby ci sportowcy, wszystkie te środki, które powinni byli zgodnie z publikacją dotyczącą wysokości nagród powinni otrzymać. Nie wyobrażam sobie, żeby tak nie było. Chyba oprócz kwestii finansowych są też ważne kwestie wizerunkowe dla takiej instytucji jak Pekol. No to na pewno jest bardzo istotne, że jednak ten wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego bardzo ucierpiał, bardzo cierpi na tych wydarzeniach. Oczywiście najgłośniej, naj, najwięcej mówi się o tych, którzy zdobyli medale na Igrzyskach mhm. Olimpijskich lub zajęli bardzo wysokie lokaty, no, no bo, bo oni, oni dosta mieli, mieli, mieli dostać mhm. największe premie. Głosy zabrali Skoczek Narciarski, Kacper Tomasiak, potrójny medalista Igrzysk i panczenista Damian Żurek, no i oni mówili o tym, że nie dostały, znaczy mają tokeny, ale mhm. nie mogą nic z nimi zrobić. Pieniądze otrzymała między innymi snowboardzistka Aleksandra Król-Walas, siódma we Włoszech, ale ona nie otrzymała tokenów, tylko od razu poprosiła o wypłatę w klasycznej formie, czyli w Złotówkach. Natomiast Mateusz Sochowicz, nasz saneczkarz, który z, ze sztafetą wywalczył ósme miejsce, więc też dostali te tokeny. Otrzymał te tokeny i posłuchajmy, co się stało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 to, tak. to ma te pieniądze w kieszeni. Tak, mhm. no, ale to były małe kwoty no, w, w porównaniu do tych, y, które mieli otrzymać ci, którzy zajęli najlepsze miejsca we Włoszech. Krzysztof Kuzak, dzięki wielkie. Przypomnijmy, szanowni państwo, Radosław Piesiewicz, prezes PKO-lu, na razie nie zamierza rozwiązywać umowy sponsorskiej Zonda Krypto. And I shouldn't be Somebody's got their eye on me Perhaps I should invite him up for tea We saw him smoking by the newspaper stand There's something odd about his glove left hand Saw him again inside the old cafe He makes us tense, we wish he'd go away We are in Footprints by the garden tree. But last night when I got home, I got the feeling I was not alone. Someone is on our tail. We think they're opening up our morning mail. And now each time the telephone rings, we think of frightening things. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i radiowa jedynka, która świętuje swoje stulecie od ubiegłego tygodnia. Pamiętają Państwo ten, na początku ubiegłego tygodnia, w poniedziałek byliśmy na dworcu centralnym. Pan także był, panie redaktorze? Pamięta pan? Dworzec? Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam. Tak. Nie trzeba było biletów kupować, to było bardzo ważne. Grzegorz Osiecki, WP.pl Ale jest z nami także pan Krzysztof Krzysztof Zalewski, który złoży życzenia.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 Dziękujemy panie Krzysztofie raz jeszcze. Myślę, że tę setkę to my będziemy jeszcze długo świętować. Niektórym to długo się odbijać będzie ciekawką ta decyzja o, o zainwestowaniu w rząda krypto. Redaktorze, bo pan ma ogromne pojęcie na temat y, takich mechanizmów Dziękuję za to przewartościowanie duże. Nie, ale, okay, ale, no. ale co my możemy teraz poradzić tym, którzy się zastanawiają, którzy zainwestowali, którzy nie mają wyciągnąć, na co mają czekać, rozumiem, tak? No bo tutaj nie ma innego wyjścia. No pewnie jednak y, mimo wszystko dobrze, żeby na wszelki wypadek zgłosili sprawę do prokuratury czy Ten do policji. Mm -hmm. Tak, jeżeli nie są w stanie tych pieniędzy wyjąć. Okej. Okay. Dobrze, co tam panie redaktorze, w ręku dzierży pan w lewej gazety, w prawej laptop, czyli tam są portale internetowe. Jest jakiś temat dominujący? Właśnie dzisiaj jest taki dzień, kiedy nie ma dominującego mm -hmm. tematu. No, rozumiem. Dzień, Dziękuję. Dzień bez, to był Grzegorz, Grzegorz Osiecki. Tak jest, tak jest. Ale skoro nie ma dominującego, to są niedominujące. I na przykład ciekawy temat jest w dzienniku gazecie prawnej na czołówce o tym, że przesadziliśmy z budową ekspresówek. Doprawdy? prawdy? Tras ekspresowych. Widzi pan? Zdziwił się pan. Wiedziałem, że zaskocza. No jak? Według ekspertów badania ruchu, wyniki, eksperci badania ruchu, ich wyniki badań potwierdzają, że przesadziliśmy z planowaniem ekspresówek, które mają sens wtedy, jak jest 15 tysięcy aut na dobę na takiej trasie, mhm. a się okazuje, że Via Carpatia jest 19, ma 3 000 do 5 tysięcy między stokiem a Lubartowem. Czyli jest dwukrotnie przesadzona? Coś takiego, tak? No, takie są wyniki. No dobrze, no ale te przez te lata, jak się bujaliśmy po tych fatalnych drogach... Ale ja nie mówię, że to źle. Ja uwielbiam tamtędy <laughs> jeździć, bo tam jest pusto, proszę pana. Nie, nie to, co Warszawa-Łódź, bo tam to z mhm. kolei wiadomo, co można. Rzeczpospolita... A to tym... zaraz to ile musi jeździć na dobę, żeby się... Do... 15 tysięcy. Aha. A tam 3 do 5. No to zapraszamy w takim razie, szanowni państwo, na, na śniadanie. Jest luźno, zapraszamy, zapraszamy. Tak, Naprawdę nie, że warto, tak. warto. Yy, w Kosmiczne Centrum Powstanie w Polsce, o tym pisze Rzeczpospolita i o tym, że to jest dla nas szansa. Gazeta Polska o tym, o czarnym proteście w szpitalach powiatowych. A Gazeta Wybocza, i to jest też temat, który jest w części portali, no wiadomo, Trump znowu grozi. Czyli o tym, że my dalej nie wiemy, czy jest pokój z Iranem, czy tego pokoju nie ma, a raczej rozejm. To zapytam o tu Michała Strzałkowskiego już za niecałą godzinę. Jedynka polskie radio, ale wcześniej sam na sam z kim? No właśnie, Mikołaj Dorożała, yy, wiceminister klimatu i środowiska i używając dzisiejszej petyki zapytamy go, czy autorzy wniosku o wotum nieufności jego szefowej nie przelicytowali. Bo ty sama nie chcesz spać Przeglądam się w lustrze Plany na później Zostać z tobą sam na sam Zadzwonię do ciebie I będę miał pretekst Bo ty sama nie chcesz spać Przeglądam się w lustrze Polskie Radio, program pierwszy za 5 minut Godzina siódma Polskie Radio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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice, a Kraków-Bieżanów. Oraz nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, a Kraków-Bielany w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 90-Czwórce na fragmencie remontowanym. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta utrzymuje się pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby Krajowa Siódemka pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą, Droga Krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na odcinku Jabłonna Warszawa, a także Droga Krajowa nr 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim, a także oczywiście Warszawą. W województwie pomorskim także coraz więcej samochodów, coraz więcej spowolnień, jak to zwykle bywa o tej porze. Chociażby tak jest na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem oraz na ekspresowej siódemce na obwodnicy stolicy Pomorza, yy, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port w kierunku Elbląga. I jeszcze auto strada A4 w województwie dolnośląskim. Fragment przygraniczny na wysokości granicy w Jędrzychowicach. Tutaj obserwujemy spory zator na najjestni w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę ruch odbywa się w sposób płynny.